Szybkie tempo tworzenia nowego gabinetu zgodne z logiką przyspieszenia możliwe będzie dzięki otwartości wszystkich sił politycznych. 4 stycznia 1991 roku Jan Krzysztof Bielecki premierem zapowiedział przyspieszenie reform. W lutym Polska Republika Węgierska i Czeskosłowacka Republika Federacyjna zawiązały grupę wyszehradzką. Marian Krzaklewski nowym przewodniczącym NZZ Solidarność. Dochodzi do wyborów, o których... Decydują ludzie sami. Marcowa wizyta prezydenta Lecha Wałęsy w USA przyniosła umorzenie 70% polskiego długu. Protesty i manifestacje rolników przeciwko polityce rolnej rządu. Niebawem protesty także Solidarności. Od kwietnia Polacy mogli bez wiz wyjeżdżać do Niemiec, Francji, Włoch i krajów Beneluxu. Klub paryski zredukował dług Polski o 50%. Majowe Zjednoczenie pod szyldem Unii Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej oraz Forum Prawicy Demokratycznej. Właśnie ta możliwość kształtowania historii tego kraju. Prezydent Lech Wałęsa w Izraelu z misją poprawienia stosunków polsko-żydowskich. 1 czerwca rozpoczęła się pierwsza po upadku komunizmu czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry! W Bonn został podpisany Traktat Polsko-Niemiecki o dobrym sąsiedztwie i współpracy. Rozwiązano Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, a 1 lipca Układ Warszawski. W tym samym dniu prezydent podpisał nową ordynację wyborczą, która za kilka miesięcy przyczyniła się do nadmiernego rozbicia parlamentu. Wiesław Rozwódzki. Tradycje mamy bardzo długie handlu giełdowego. 2 lipca premier Jan Krzysztof Bielecki otworzył giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Sejm przyjął ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Lipcowa konsolidacja środowisk lewicowych w większości rodem z PRL-u powstał Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ryszard Bugaj i Karol Modzelewski założyli lewicowe stowarzyszenie Solidarność Pracy. Ujawnienie nadużyć w skupowaniu polskiego długu za granicą w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego Afery FOS, zwanej Matką Wszystkich Afer. W sierpniu w Konstantynowie koło Gombina zawalił się maszt radiowy. Najwyższa taka konstrukcja na świecie. Program pierwszy nie był odbierany w całej Europie a w Częstochowie z udziałem papieża szóste Światowe Dni Młodzieży. Polska wyraziła ostrożną deklarację o gotowości uznania niepodległości Litwy, Łotwy i Estonii. W Piatichatkach i Miednoje z udziałem polskich ekspertów ekshumację grobów jeńców Starobielska i Ostaszkowa zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku. Ujawnienie afery Artbi opartej na tak zwanym oscylatorze. W październiku przywódcy Polski, Węgier i czesko Republiki rozpoczęli starania o zbliżenie do NATO. W Moskwie parafowano umowę o wycofaniu wojsk radzieckich z Polski. W końcu miesiąca odbyły się pierwsze wolne i demokratyczne wybory parlamentarne. Wyniki przyniosły kilka niespodzianek. Zgodnie z przewidywaniami zwyciężyła co prawda Unia Demokratyczna, ale tuż za nią uplasował się sojusz Lewicy Demokratycznej. Przy frekwencji nieco ponad 43% zagłosowano na przeszło 100 ugrupowań. W Sejmie mandaty zdobyło 29 z nich, w Senacie 21. Sukces formacji lewicowych i katolicko-narodowych. Porażka NZZ Solidarność. Długotrwałe negocjacje w sprawie nowego rządu. 23 grudnia ostatecznie Jan Olszewski, premierem rządu o orientacji prawicowej z programem przyspieszenia przemian politycznych. Jesienią Polska została przyjęta do Rady Europy, jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy. W końcu roku doszło do umowy o Stowarzyszeniu Naszego Kraju ze Wspólnotami Europejskimi. Dziś o wydarzeniach 1991 roku w Polsce. Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Ciekawa jestem, panie profesorze, jak określiłby pan krótko rok 1991? Może wielki finał, a na pewno trudny początek. Wielki finał okresu przejściowego od PRL-u do nowej, wolnej Polski. Wielki był uwieńczony wolnymi wyborami. Jednocześnie pokazują te wybory, jak trudny jest początek realnej demokracji w społeczeństwie, które przez kilka dekad było odzwyczajane od funkcjonowania w życiu publicznym. Polacy teraz uczyli się na własnej skórze, na własnych błędach, ale od dokonanych wyborów. W październiku roku 1991 można mówić już o tym, że Polacy decydują sami o sobie. Ale w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej Polska ma ogromny dług, choć piękne gesty ze strony wierzycieli. Umorzenie 70% polskiego długu w Stanach Zjednoczonych i 50% długu u wierzycieli europejskich to piękny gest, ale... Bankowcy rzadko wykonują piękne gesty. Ogromny dług, który warstwił się od czasów Gierka wskutek nie tyle zaciągania nowych pożyczek, ale wskutek paskarskich procentów, które owi szlachetni w cudzysłowie, to podkreślam, bankowcy narzucili Polsce, ten dług stał się długiem praktycznie niewypłacalnym. Do wyboru mieli w związku z tym wierzyciele, no kiedyś Polska znajdująca się w tym momencie w tak trudnej sytuacji gospodarczej, jednak jakimś cudem te zdolności odzyska. No albo na zasadzie nowej umowy redukującej dług. Ten haracz odsetkowy uda się wierzycielom odzyskać tyle, ile jeszcze można z Polski wycisnąć. I na tym polegały te umowy. Ten gest w Waszyngtonie polegał wyłącznie na... Decyzji rządu amerykańskiego, który gwarantował część pożyczek zaciąganych przez Polskę na amerykańskim gruncie, naturalnie nie w każdym przypadku. Ten gest obniżenia o 70% długu w czasie wizyty prezydenta Wałęsy w Stanach Zjednoczonych nie był gestem o tak wielkim znaczeniu finansowym dla Polski, ponieważ dotyczył niewielkiej stosunkowo liczby długów. Znacznie większe znaczenie miało porozumienie z tak zwanym klubem paryskim czyli porozumieniem wierzycieli Polski, tych wielkich prywatnych banków. I tutaj dużą rolę odegrała twarda postawa negocjacyjna premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. Mówiłem o tym, że ten polityk no, w kilku momentach sprawowania urzędu premiera stanął na wysokości zadania. I to był właśnie jeden z tych momentów, twardo negocjując z głównym oponentem tego porozumienia, premierem Japonii który uważał, że Polska powinna spłacić wszystko. Stanęło na umorzeniem 50% długu. To niewątpliwie był jakiś oddech dla Polski, która przeżywała jeszcze w roku 1991 wciąż negatywne skutki transformacji planu Balcerowicza. W 1991 roku gospodarka Polski skurczyła się o 7%, produkcja przemysłowa o 12% w stosunku do katastrofalnego poprzedniego roku, gdzie w 1990 roku te te liczby odpowiednio były kilkakrotnie wyższe. Bezrobocie sięga już 2 milionów 200 tysięcy ludzi, którzy pozostają bez pracy. I w takiej sytuacji rząd próbuje jakoś, że tak powiem, prowadzić Polskę na nieco spokojniejsze wody. A jednocześnie te wody wokół Polski polityczne są niezwykle wzburzone. 91 rok, przypomnijmy, to jest rok, który kończy się rozpadem Związku Sowieckiego. Ale ja bym nazwała ten rok 1991 rokiem afer, oczywiście odnoszę to do sytuacji Polski, no bo skoro mówimy już o długach, to została ujawniona matka wszystkich afer, czyli afera FOS, to znaczy ujawnienie nadużyć w skupowaniu polskiego długu za granicą Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Czy nie tym żyli Polacy w 1991 roku? Oczywiście w dużej mierze z tym kojarzono także uboczne skutki planu Balcerowicza, prywatyzacji, liberalizacji reguł życia gospodarczego, która to liberalizacja mogła być wykorzystywana i nadużywana przez oszustów. Afera FOS oczywiście miała genezę głębszą, niezwiązaną w ogóle z planem Balcerowicza, bo przygotowania do przejścia niejako suchą stopą przez PZPR-owskie elity przez operację przekazania władzy, czy też podzielenia się władzą z opozycją, te przygotowania były czynione już co najmniej od roku 88, od ustaw wprowadzanych jeszcze przez rząd Mieczysława Rakowskiego, który utorował drogę powstawaniu nomenklaturowych spółek, który utorował drogę współpracownikom Służby Bezpieczeństwa do otwierania sieci kantorów. No, niektórzy z nich są dzisiaj czołowymi graczami gospodarczymi w Polsce, ale były to także przygotowania polegające na zabezpieczeniu środków finansowych dla partii, która zmienia swoje kształty, przecież PZPR przestał istnieć na początku roku 90. No ale istnieje jego bezpośrednia spadkobierczyni, która ostatecznie przyjmie nazwę Sojusz Lewicy Demokratycznej. Te przygotowania, które koordynował pełnomocnik PZPR do spraw finansowych Mieczysław Wilczek, słynny niegdyś minister późnych rządów PRL-owskich, czarodziej, reform Jaruzelskiego, w cudzysłowie oczywiście czarodziej, teraz miał zaczarować pieniądze na kontach zagranicznych PZPR-u, tak, aby mogła z nich korzystać nadal nowa partia. Chodziło o konta w Szwajcarii, chodziło także o ogromne pożyczki, których udzielał teraz no, formalnie prywatny bank PKOBP Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jeszcze w 1989 roku to były dziesiątki miliardów ówczesnych złotych. No ale wreszcie przyszedł czas na tę największą aferę związaną z nielegalnymi operacjami Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Handel polskimi długami, który miał służyć także zabezpieczeniu interesów nomenklatury w sposób nielegalny, nomenklatury partyjnej, wiązał się także po prostu ze zwykłą kradzieżą środków publicznych przez grupę osób, która kierowała Fozem, czyli Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i wykrycie tej afery przez no powiedziałbym stosunkowo niskiego szczebla urzędnika kontroli finansowej, pana Michała Falcmana. Tropienie tej afery także przez NIK, no będzie miało swoje bardzo dramatyczne skutki. Ci, którzy będą rzeczywiście starali się śledzić tę aferę, nie wszyscy, że tak powiem dożyją jej sądowego końca nie ma czasu, żeby omawiać czasem rzeczywiście sensacyjne, niekiedy tragiczne aspekty tego śledztwa w sprawie foz ale rzeczywiście żyła tymi kwestiami opinia publiczna już wtedy w 1991 roku i jeszcze przez kilka lat ta afera będzie wracała. Może bardziej spektakularna, bardziej przyciągająca uwagę była druga afera w sierpniu 1991 roku ujawniona, afera Art B, afera oparta na... Błyskawicznym przenoszeniu za pomocą czeków z jednego banku do drugiego olbrzymich sum i uzyskiwaniu w ten sposób podwójnego oprocentowania tego samego wkładu przez dwóch sprytnych oszustów Bogusława Baksika i Andrzeja Gąsiorowskiego, którzy zdążyli wyjechać z kraju do Izraela i zgarnęli bardzo duże pieniądze kosztem oczywiście Skarbu Państwa. Ta widowiskowa afera dwóch oszustów także pokazywała ciemną stronę liberalizacji systemu gospodarczego w Polsce, bo przecież wykorzystywali luki w przepisach, jakie stworzyła już nowa władza. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, 9 lat więzienia dla byłego szefa Art Bogosława Bogusława Baksika. Bogusław Baksik, były... Jeszcze... To były, jak pan profesor zaznaczył, czasy ludzi przedsiębiorczych, bo muzyk i lekarz doprowadzili do drugiej głośnej afery roku 1991, afery Art B. Ta nazwa była też wielokrotnie odmieniona przez różne przypadki, także przez ludzi przedsiębiorczych, posiadaczy łóżek polowych, czy tak zwanych szczęk, bo Polak potrafi i każdy chciał sobie jakoś radzić w tej nowej rzeczywistości. W tej nowej rzeczywistości także radzili sobie politycy. Wzmacniał się obóz Tadeusza Mazowieckiego pod szyldem Unii Demokratycznej. Zjednoczył się z Unią Ruch Obywatelskiej Akcji Demokratycznej oraz Forum Prawicy Demokratycznej. To był dobry start do przyszłych wyborów? Jak już usłyszeliśmy we wprowadzeniu do naszej audycji, wybory, które odbyły się w październiku 1991 roku, przyniosą formalnie zwycięstwo Unii Demokratycznej. Unia uzyska najwięcej głosów, tyle tylko, że będzie to rusowe zwycięstwo, ponieważ zaledwie nieco ponad milion głosów zdobędzie ta formacja. Niemal tyle samo, co SLD, co PSL, co wyborcza akcja katolicka, czyli ZHN, co KPN, co wreszcie... Porozumienie Centrum i Kongres Liberalno-Demokratyczny. Różnice między pierwszą a siódmą partią w tych wyborach były różnicami nie rzędu wielkości, tylko różnicami najwyżej 200-300 tysięcy głosów. A więc Unia Demokratyczna, zbudowana po klęsce w wyborach prezydenckich Tadeusza Mazowieckiego w końcu 90 roku, rzeczywiście rozrastała się jako Nowa formacja polityczna przez rok 91, ale była to pozycja dalece niewystarczająca do sprawowania realnej władzy, czy tym bardziej wyłącznej władzy przez to środowisko. Stąd poczucie wciąż powracające jakby frustracji, że ci, którzy uważają się za najlepszych, za najmądrzejszych, za najbardziej zasłużonych, nie zyskują jednak takiego poparcia społeczeństwa, na jakie ich zdaniem by zasługiwali. Społeczeństwo wciąż, powtarzając tę formułę obrażonych, powiedziałbym, intelektualistów z końca roku 90., społeczeństwo wciąż, ich zdaniem, nie dorosło do demokracji. Oczywiście tego rodzaju nastawienie nie brało pod uwagę zarówno faktu, że miejsce, jakie uzyskała Unia Demokratyczna w wyborach wynikało przecież nie tylko z jakichś nieracjonalnych wyborów społeczeństwa, ale także z pewnej wyrazistej pozycji ideowej, jaką Unia Demokratyczna zajęła na mapie politycznej Polski. Polska dzieliła się coraz wyraźniej w roku 1991 według osi sporu światopoglądowego. I na tej osi Unia Demokratyczna stanęła wyraźnie przeciwko tym siłom, które znajdowały swój drugi biegun polityczny w zhn Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym Wyborczej Akcji Katolickiej, w części oczywiście także wyborców i polityków Porozumienia Centrum, w części reprezentowanej również przez Związek Zawodowy Solidarność i w części struktury hierarchicznej Kościoła Katolickiego w Polsce. Tutaj ogniskującym tematem stał się spór wokół projektu ustawy antyaborcyjnej w styczniu 1991 roku 37 senatorów. W tym momencie tylko Senat był reprezentacją pełną społeczeństwa, zdominowaną przez opozycję dawną antykomunistyczną. Otóż to właśnie inicjatywa 37 senatorów uruchomiła tę debatę nad wprowadzeniem nowego prawa, które ograniczyłoby możliwość legalnego przeprowadzania aborcji, zabijania dzieci nienarodzonych. Spór doprowadzi do sytuacji zdumiewającej w czasie kolejnej, czwartej już pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, papież zostanie przyjęty przez część społeczeństwa, tę część, która była jakoś już formowana przez opinie wyrażane przez gazetę wyborczą, przez idące za nią publiczne media, przez środowisko Tygodnika Powszechnego. Papież był przyjmowany krytycznie i sam da wyraz swojej krytyce tego nastawienia w czasie swojej pielgrzymki od 1 do 9 czerwca 1991 roku. Coraz wyraźniej daje znać o sobie dystans papieża, niegdyś przecież jako Karol Wojtyła publikującego w Tygodniku Powszechnym, czy w Znaku, swoje poezje, czy swoje teksty. Teraz dystansuje się od tego środowiska właśnie, które tworzy obecnie Unię Demokratyczną. Widzi w tym środowisku część, która odrzuca tradycję kulturalno-religijną Polski i która reprezentuje to, co papież nazywa cywilizacją śmierci. Może dlatego mówię, tak jak mówię, ponieważ... To jest moja matka ta ziemia, to jest moja matka ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry i zrozumcie wy wszyscy, którzy lekomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć, was też powinny boleć. Dramatyczne słowa wypowiadane przez papieża w czasie tamtej pielgrzymki na lotnisku w Masłowie pod Kielcami. Papież podniesionym, gniewnym głosem mówił z pasją, że upomina się o to prawo do życia, bo to jest moja matka, ta ziemia, to jest moja matka, ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry, mówił o nienarodzonych dzieciach, popierając oczywiście bardzo mocno ruch na rzecz prawa chroniącego życie, czy też ograniczającego aborcję. Papież zresztą także krytykował w czasie tamtej pielgrzymki postawy odcinania się od polskiej tradycji i zapatrzenia na Europę jako wzór, za którym ślepo należy podążać. Papież mówił wtedy w Warszawie, iż zbyt się szafuje tym argumentem upokarzającym, że mamy dopiero wchodzić do Europy. Przypominał, że Polska jest w Europie od momentu swojego chrztu i powinna rozważyć raczej w 1991 roku, czy chce łączyć się z chrześcijańską Europą, czy z Europą antychrześcijańską, która wydaje się dominować w życiu mediów, w życiu wielu środowisk intelektualnych współczesnego Zachodu Europy. A więc ta pielgrzymka ma zupełnie inny charakter niż poprzednie trzy pielgrzymki. To już nie jest pielgrzymka pocieszenia umocnienia duchowego do przeciwstawienia się systemowi komunistycznego zniewolenia, ale to jest pielgrzymka, w której papież konfrontuje się z nową rzeczywistością polityczną w Polsce, polityczno-społeczną i w której staje się rzecznikiem części społeczeństwa w tej walce o to, ażeby Polska pozostała Polską, tak jak ją papież widział, ale którą druga część tej sceny politycznej, już nie tylko post pzpr ale także część dawnej sceny solidarnościowej odrzucała, krytykowała i stąd najostrzejsze słowa krytyki pod adresem Jana Pawła II padają z trybuny tygodnika Nie Jerzego Urbana i jednocześnie z Gazety Wyborczej. Dziś mówimy o Polsce w roku 1991. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji programu pierwszego Polskiego Radia. Żywa. Unia Demokratyczna funkcjonowała na bardzo rozdrobnionej scenie politycznej. Jak wspomniałam, 29 ugrupowań w Sejmie zdaje się, że więcej niż w latach 20. ubiegłego wieku w II Rzeczpospolitej. W jakim stopniu to rozdrobnienie wpływało na rozwój tej młodej polskiej demokracji? Zdania mogą być podzielone, bo z jednej strony ta ordynacja do Sejmu, która została po długich debatach, przewlekłych bardzo rozgrywkach między prezydentem Wałęsą, który wetował niektóre projekty ordynacji wyborczej, a Sejmem czy większością sejmową, mówię jeszcze oczywiście o Sejmie Kontraktowym, ta ordynacja no na pewno była kaleka. To widzimy właśnie w postaci skutku, jakim było nadmierne rozdrobnienie Sejmu wybranego na podstawie tej ordynacji. Ale jednocześnie ona dała możliwość najbardziej demokratycznego wypowiedzenia się społeczeństwu, bo nie stawiała żadnego progu. Dlatego mogły wchodzić do Sejmu nawet tak egzotyczne partie jak Polska Partia Przyjaciół Piwa, a więc taka otwartość, test, który pozwalał nawet zwolennikom małej czy marginalnej partii znaleźć swoich reprezentantów w Sejmie. Później przyjdzie refleksja, że może jednak warto wprowadzić pewne progi, które zmniejszą to rozdrobnienie, ale zarazem ograniczą demokratyczny charakter wyborów, no bo ci, którzy nie chcą identyfikować się z wielkimi partiami... Tak jak powiedzmy w ostatnich latach jest przecież wiele osób w Polsce, które narzekają na Duopol, Platforma Obywatelska, PiS, że nie chcą ani za PISem, ani za Platformą być, nie bardzo mogą dostać się ze swoją opcją do Sejmu. To jest skutek właśnie wspierania mocnych ugrupowań w Sejmie za pomocą progów wyborczych prowadzonych w ordynacji. Tego nie było w roku 1991 i to miało swoje zarówno Radosne, w takim pojęciu, jakim używamy tego słowa, w sformułowaniu radosna twórczość, a więc radosne konsekwencje. Każdy mógł niemal wybrać swojego reprezentanta do Sejmu, ale miało też właśnie swoje konsekwencje złe, przykre, polegające na tym, że trudno było sformować wyrazistą większość polityczną. Najbardziej wyrazisty kontrast z tym sposobem wyłaniania reprezentacji społeczeństwa do Sejmu jaki dało sobie znać w 1991 roku, przyniosły następne wybory, już sformowane na podstawie innej ordynacji z wyrazistą, bardzo wysoką poprzeczką wrogów wyborczych, 5,8% 5 dla partii, 8% dla koalicji. No i ten następny Sejm z 1993 roku nie reprezentował ponad 25% wyborców, którzy oddali swoje głosy, bo zostały oddane na partie, które nie przekroczyły 5% lub na koalicje, które nie przekroczyły 8%. A frekwencja też nie była wysoka, 43%. To mówi dużo. Tak, to mówi dużo o sytuacji gospodarczej przede wszystkim. No, ludzie, którzy walczą z dnia na dzień o to, żeby przetrwać, głodu w Polsce nie było, ale żeby godziwie nakarmić dzieci i siebie, żeby znaleźć pracę w sytuacji narastającego bezrobocia, niekoniecznie traktują wybory jako sprawę pierwszej potrzeby. Widząc jednocześnie afery takie jak właśnie afera Artbi czy z drugiej strony afera Fozu, Patrzą z narastającą nieufnością wobec sceny politycznej, która nie umie zapobiec takim aferom albo wręcz sprzyja ich powstawaniu. Ale tradycyjnie długie negocjacje w sprawie rządu. Jan Olszewski ponownie desygnowany na premiera i ma znów ten sam problem. Prawie dwumiesięczne negocjacje. Prezydent postawił dość duże wymagania, cztery warianty powołania gabinetu, ale ostatecznie jakby w prezencie na gwiazdkę 23 grudnia udało się i jest rząd Jana Olszewskiego o orientacji prawicowej z programem przyspieszenia przemian politycznych. Jak udało się porozumieć tym wszystkim? Może warto przypomnieć, na czym polegała alternatywa dla tego programu, który reprezentuje rząd Jana Olszewskiego na progu 1992 roku. Otóż ta alternatywa jawi się coraz bardziej wyraźnie w postępowaniu prezydenta Lecha Wałęsy. To postępowanie nie jest tylko i wyłącznie ograniczone do sceny wewnętrznej w Polsce, ale prezydent jest także reprezentantem Polski na arenie międzynarodowej, a na tej arenie dzieje się przecież bardzo, bardzo dużo. Ja Po tym wszystkim powinien paść do grobu Największym kryzysem, który miał miejsce w roku 1991 w najbliższym sąsiedztwie Polski był rozpad Związku Sowieckiego i próba jego wstrzymania albo nawet cofnięcia przez pucz, który miał miejsce w Moskwie 19 do 21 sierpnia 1991 roku. Tak zwany pucz Jana Jewa. Pamiętam, że komentowano upadek najwyższego masztu radiowego jako przymiarki do tego puczu. Było to troszkę wcześniej. Tak, no maszt koło Ogąbina zawalił się 8 sierpnia, chyba jednak nie wskutek jakiejś dywersji, tylko wskutek fatalnej konserwacji tego cudu techniki. Maszt o wysokości 646 metrów, zbudowany w czasach Gierka, nie był dobrze konserwowany i z tego powodu runął w biednej i zagonionej, powiedziałbym, problemami życia codziennego w Polsce roku 1991. Ale oczywiście 11 dni później wydarzenia w Moskwie miały charakter już nie anegdotyczny. Wydawało się, że decyduje się w nich coś zasadniczego dla całej Europy Wschodniej. Czy wróci koncepcja odnowienia Związku Sowieckiego, a wraz z nią perspektywa podporządkowania na nowo tej moskiewskiej centrali krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Czy to w ogóle jeszcze jest możliwe? Czy też ten system sowiecki rozprzęgnie się do końca? I w tym momencie Lech Wałęsa ujawnił swoją szokującą słabość. Pierwszą reakcją jego na pucz Jana Jewa był telefon do generała Jaruzelskiego, a następnie do generała Kiszczaka z prośbą o wstawiennictwo u znanych im na pewno generałów sowieckich, którzy organizują ten pucz. No nie było to zachowanie godne przywódcy państwa suwerennego na pewno. W tym momencie inaczej zachowywał się premier Jan Krzysztof Bielecki, który przygotował wystąpienie telewizyjne jednoznacznie potępiające pucz, jako zamach na demokratyczne przemiany, na wolnościową ewolucję systemu wewnątrz Związku Sowieckiego, Lech Wałęsa zablokował wtedy wystąpienie Jana Krzysztofa Bieleckiego w telewizji, ale przy następnej okazji już nie udało mu się jemu, czyli prezydentowi Wałęsie, wystąpić w roli hamulcowego postępu w Polsce na drodze do odzyskiwania suwerenności, 2 grudnia 1991 roku, a więc jeszcze przed ostatecznym rozwiązaniem państwa sowieckiego, rząd polski jako pierwszy na świecie, Jan Krzysztof Bielecki, zdecydował się na ten krok, uznał niepodległość Ukrainy. I to był bardzo ważny gest, niezależnie od tego, kto jak ocenia dalsze losy państwa ukraińskiego i stosunki polsko-ukraińskie, Polska jako historycznie tak ważny, bliski sąsiad Ukrainy powinna była to zrobić i to zrobiła na szczęście. Kompromitacją polskiej polityki zagranicznej kontrolowanej przez Wałęsę i realizowanej przez ministra Skubiszewskiego było to, że Polska później, niż niepodległość Ukrainy, uznała zadeklarowaną dużo wcześniej niepodległość krajów bałtyckich Litwy, Łotwy, Estonii w szczególności kompromitujące było to w sprawie Litwy. Polska bodajże jako chyba 46 kraj na świecie czy coś koło 40 uznała niepodległość Litwy. No, Polska powinna była, choćby przez pamięć wielowiekowej Unii i związków politycznych, kulturowych. I ludzkich po prostu z Litwą powinna była jako pierwsza uznać niepodległość Litwy. Nie uczyniła tego właśnie wskutek histerycznie strachliwej postawy Lecha Wałęsy wobec wielkiego brata w Moskwie. Ta przykra konstatacja jest potrzebna, abyśmy uświadomili sobie, że Lech Wałęsa nie tylko w telefonach w krytycznym momencie do Jaruzelskiego czy Kiszczaka wyrażał te postawy ale w swoich wystąpieniach publicznych. Kiedy prezydent Czechosłowacji, Vaclav Havel, kiedy prezydent Węgier, Antal, jasno już zdeklarowali formalnie wolę swoich krajów przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego, do NATO, Lech Wałęsa w czasie swojej pierwszej wizyty w Brukseli, w kwaterze głównej NATO, zmienił tekst przygotowanego wcześniej w porozumieniu z premierem Bieleckim przemówienia, by właściwie rozwodnić całkowicie polską wolę przystąpienia do NATO, by wyeliminować z przemówienia całkowicie wątek, który mówił o trudnościach z wycofywaniem wojsk sowieckich z terytorium Polski. I to był jakby początek koncepcji, którą ujawni nieco później Lech Wałęsa, koncepcji budowy NATO-BIS, a więc budowy jakiegoś alternatywnego systemu bezpieczeństwa w Europie, który pozwoliłby się obejść bez Stanów Zjednoczonych. Rząd Jana Olszewskiego i sam nowy premier Jan Olszewski miał wyraziście odmienną wizję polskiej polityki zagranicznej i polskiej racji stanu. Wizję opartą na kierunku jasno wytyczonym, a mianowicie przyłączenie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego, orientacja europejska i jednocześnie atlantycka. Na tą drogę chciał skierować polską politykę zagraniczną Jan Olszewski, obawiając się utrzymywania w jakiejkolwiek formie wpływów dawnej moskiewskiej dominacji nad Polską. I to zresztą da o sobie znać o rozmaitych konfliktach, które będą wybuchały między nim, premierem, a prezydentem Lechem Wałęsą także w następnym roku, czyli w roku 1992. W sprawach polityki wewnętrznej jednakże pozycja rządu premiera Jana Olszewskiego była w naturalny sposób słaba. Ze względu na rozdrobnienie Sejmu, o którym już mówiliśmy i ze względu na to, że aby w ogóle ten rząd powstał, potrzeba było porozumienia wielu partii o bardzo różnym rodowodzie, o różnych programach, porozumienia, które nie mogło w pewnym sensie być trwałe. To pozwoliło Lechowi Wałęsie utrzymać w dużym stopniu wpływy na część przynajmniej kluczowych resortów w rządzie Jana Olszewskiego. I to sprawiło jednocześnie, że ten rząd nie mógł być rządem stabilnym. Wysoka Izbo, z woli pana prezydenta Rzeczpospolitej staję przed Wem, panie i panowie posłowie, prosząc o wasze zaufanie jako kandydat na stanowisko premiera pierwszego rządu, który ma być powołany przez ten pierwszy poprzeszło pół wieku wolny polski sejm. Rząd z premierem Janem Olszewskim funkcjonował niespełna pół roku, panie profesorze, ale wróćmy do czasów, kiedy powstawał, powołany 23 grudnia 1991 roku przez Sejm. Mógł jednak nie powstać, przecież wcześniej prezydent Lech Wałęsa misję powołania gabinetu powierzył Bronisławowi Geremkowi, misję nieudaną. Otóż w sytuacji, kiedy największy klub parlamentarny w Sejmie wyłonionym wyborach liczył 62 posłów, Unia Demokratyczna, przypomnę, 460 posłów jest w Sejmie. Największy klub ma 62 posłów. To oznacza od razu, jak no wiele trzeba różnych klubów, żeby stworzyć większość. Prowadzący negocjacje na rzecz stworzenia takiej większości sejmowej dla Jana Olszewskiego jako premiera... Jarosław Kaczyński jako szef porozumienia Centrum, PCS dobyło 44 mandaty w tych wyborach, doprowadził do połączenia pięciu partii w tak zwaną piątkę właśnie popierającą Jana Olszewskiego, porozumienie Centrum, Kongres Liberalno-Demokratyczny z dzisiejszym antagonistą Jarosława Kaczyńskiego, Donaldem Tuskiem, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe z Marszałkiem Szanowskim na czele, KPN oraz Porozumienie Ludowe. Przy poparciu Solidarności, także obecnej w Sejmie, niewielkim klubem liczącym 28 mandatów, tworzyło to nieco ponad 200 mandatów. A więc jeszcze wstrzymanie się od głosu kilku mniejszych ugrupowań było potrzebne, żeby rząd w ogóle mógł powstać. Stworzenie alternatywnej koalicji czy kombinacji partyjnej było równie trudne i to właśnie umożliwiło rządowi Jana Olszewskiego ostatecznie zwycięstwo w tej Rozgrywce z Lechem Wałęsą, która toczyła się w grudniu roku 1991 i ostatecznie powołanie tego rządu. Tyle tylko, że istotne miejsca w tym rządzie zachowywali ludzie kontynuujący w istocie politykę poprzednich dwóch rządów po bardzo krótkotrwałym w epizodzie miejsce Balcerowicza z poprzednich dwóch rządów zajął kontynuator tej polityki Andrzej Olechowski. Na stanowisku Ministerstwa Zagranicznych pozostał Krzysztof Skubiszewski. Istotna zmiana nastąpiła w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie na miejsce kontynuujących wpływy starej nomenklatury generalicji PRL-owskiej pojawił się pierwszy cywilny minister, Jan Parys który chciał zmienić całą strukturę politycznego nadzoru nad wojskiem, w którym wciąż dominowała kadra komunistyczna. Także bardzo wyraźna zmiana była na stanowisku spraw wewnętrznych, które objął Antoni Macierewicz. A więc widać było pewne elementy zmiany i to zmiany radykalnej połączone jednocześnie z zabezpieczeniami czy hamulcami, które utrzymywał w swojej dłoni prezydent Lech Wałęsa. Taki wewnętrznie sprzeczny charakter miał skład tego rządu, który próbował pchać, posuwać w kierunku reform, rzeczywiście przyspieszenia tej drogi do demokratyzacji i jednocześnie drogi prowadzącej na zachód, do sojuszu północnoatlantyckiego. To wszystko próbował robić Jan Olszewski. Między innymi głos Ameryki donosił. Przywódcy trzech największych radzieckich republik zadeklarowali utworzenie wspólnoty niepodległych państw, ogłaszając tym samym nekrolog ponad 70-letniego Związku Radzieckiego. Czy to, że Lech Wałęsa jednak zdecydował się, by premierem został Jan Olszewski, było też podyktowane sytuacją za naszą wschodnią granicą, bo kończyła się epoka Gorbaczowa, zaczynała. Była epoka Jelcyna, człowieka nowej generacji, jak mówiono wtedy na salonach politycznych Europy. Rzeczywiście najważniejszym wydarzeniem, niewątpliwie epokowym wydarzeniem roku 1991 był pokojowy w zasadzie rozpad Związku Sowieckiego, Dokonany poprzez porozumienie przywódców trzech najważniejszych republik związkowych, tych słowiańskich republik, czyli Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Białorusi. Ten epokowy moment miał miejsce tuż przy naszej granicy, koło wsi Wiskule w Puszczy Białowieskiej na terytorium Białoruskiej Republiki Socjalistycznej gdzie przewodniczący Parlamentu Białoruskiego, Stanisław Szuszkiewicz, gościł Borysa Jelcyna, prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz prezydenta, już właściwie można tak powiedzieć, Ukrainy, Krawczuka. Decyzja tych trzech panów doprowadziła do formalno-prawnego rozwiązania Związku Sowieckiego. Porozumieli się także z przywódcą Kazachstanu i oczywiście decyzja tych czterech największych republik związkowych potwierdziła niejako dokonujący się przez cały rok 91 oddolnie rozpad Związku Sowieckiego, bo przypomnijmy, że już dużo wcześniej ogłosiły swoją suwerenność Litwa, Łotwa, Estonia, potem także Gruzja, Azerbejdżan, w końcu także Armenia i Republiki środkowoazjatyckie, a także Mołdawia czy Mołdowa jak kto woli. Otóż ten właśnie moment, czyli grudzień roku 91, kiedy Gorbaczow jako reprezentant starego już w tej chwili, odchodzącego w przeszłość systemu politycznego, którego symbolem są te cztery litery ZSRR, albo jak kto woli czytać tej starszej wersji ZSRS, czyli Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, to, że Gorbaczow odchodził w przeszłość, a reprezentantem nowej epoki był Borys Jelcyn, właściwie rówieśnik Gorbaczowa, to nie była kwestia generacji, tylko kwestia poglądów czy pewnego spojrzenia na polityczną przyszłość Rosji. Jelcyn jako reprezentant woli uwolnienia Rosji od brzemienia imperialnej kontroli nad zbyt dużym obszarem, którego Rosja nie była w stanie efektywnie kontrolować doprowadził rzeczywiście do przełomu, z którego Polska mogła skorzystać razem z wieloma innymi krajami naszego regionu. Już podporządkowanie Moskwy, strach przed Moskwą w tym momencie wydawały się uczuciami jaskrawo nieaktualnymi w kształcie, jaki reprezentował Lech Wałęsa w czasie Puczu Jana Jewa, kiedy nerwowo dzwonił prawda, do Kiszczaka i Jaruzelskiego, szukając telefonu do puczystów, żeby im zameldować się, tak jak niegdyś meldował się jako kapral Wałęsa, generałowi Jaruzelskiemu. Tego rodzaju postawy wydawały się już nieaktualne w grudniu 91. I w związku z tym bardziej dopasowany do tej nowej rzeczywistości wydawał się ten prozachodni, pronatowski kierunek, jaki wskazywał Jan Olszewski. Droga, jaką polskie społeczeństwo, jaką Polska Miała przejść jeszcze do tego, by uformować bardziej stabilny system polityczny. Stworzyć także solidne miejsce dla swojej obecności w Europie. Ta droga była oczywiście jeszcze długa, ale warto powiedzieć, że od rządu Jana Olszewskiego zaczyna się okres nieprzerwanego przez następnych 28 lat wzrostu gospodarczego w Polsce. Aż do czasu pandemii, którą w tej chwili przeżywamy i jej skutków ekonomicznych, od początku roku 1992 Polska już nie kurczy się gospodarczo, ale rośnie gospodarczo. To są być może po części odłożone w czasie skutki reform, wcześniejszych reform Balcerowicza, po części na pewno zasługi kolejnych rządów, które przyczyniają się do w większym lub mniejszym stopniu z większymi lub mniejszymi błędami umacniania polskiej gospodarki, to wszystko odzwierciedla drogę, jaką udało nam się przejść od roku 1991, ale rozpad Związku Sowieckiego i przeprowadzenie niemal dokładnie w tym samym czasie. Pierwszych w pełni wolnych wyborów do Sejmu Polskiego są symbolem niewątpliwie zasadniczego przełomu, który umożliwia budowanie wolnej, swobodnej, wewnętrznie Polski. Była to audycja Historia Żywa.